Witajcie już w 13 odcinku ośmiugatek. Dzisiaj dowiemy się jakie kraje obchodzą dzień Wagarowicza. Porozmawiamy także o telewizji najlepszej jakości, jaka po prostu jest możliwa do wytworzenia, oraz o najpopularniejszych i jednocześnie najniebezpieczniejszych hasłach używanych w internecie. Zapraszam! Pierwszy dzień wiosny i jednocześnie dzień Wagarowicza. Swoją nazwę wziął od łacińskiego wagari, czyli błąkanie się. Według słownika języka polskiego wagary to samodzielne przebywanie ucznia poza szkołą podczas obowiązkowych zajęć szkolnych. Do krajów, które obchodzą to nieformalne święto należy oczywiście Polska oraz niektóre rejony Litwy. Co ciekawe, na świecie niektóre władze szkolne walczą z tym problemem, wagarów, poprzez uruchamianie specjalnych numerów telefonów, tak zwanych bardzo gorących linii, pod które można zgłaszać przypadki wagarowiczów. W USA istnieje Departament Policji Stanów Waszyngton, D.C. do spraw wagarów i godziny policyjnej. Posiada on specjalne wozy policyjne, których używa się do zatrzymywania młodocianych. Istnieje tam bowiem zakaz swobodnego przemieszczania się młodzieży na ulicach i w miejscach publicznych w określonych godzinach, m.in. właśnie w trakcie zajęć szkolnych oraz godzin nocnych. Firma Avegant opracowała okulary Glypha. Czy jakoś tak to się czyta? Na czym to w ogóle polega? Chodzi o to, żeby obraz był wyświetlany bezpośrednio na siatkówce oka, przez co ma być wyraźniejszy, ostrzejszy i nieporównywalnie lepszej jakości niż aktualne telewizory i wyświetlacze. Na stronie, na której można zbierać na projekty różnego rodzaju, ta firma zebrała planowane ćwierć miliona dolarów, a ostatecznie przekroczyła nawet milion. Przedstawiciele firmy podkreślają przewagę rozwiązania polegającego na rzutowaniu obrazu bezpośrednio na siatkówkę, twierdząc, że będzie on w stosunku do dotychczas stosowanej technologii ostrzejszy i wyraźniejszy. Oczywiście nie mamy jeszcze tutaj komentarza lekarzy, okulistów i neurologów, co w ogóle oni sądzą o takim rozwiązaniu i jakie ono może mieć ewentualny wpływ na zdrowie. Na koniec temat o bezpieczeństwie w Internecie. Kiedyś najpopularniejszym hasłem używanym właśnie w sieci było słowo password. Obecnie jest to ciąg cyfr 123456. Kolejne miejsce zajmuje ciąg cyfr od jedynki do dziewiątki. Inne popularne hasła to KWERTY, abc123 oraz I love you i Adobe123. Wszystkie one należą do pierwszej dziesiątki najbardziej popularnych haseł używanych na świecie. Wszystkie te dane opierały się na badaniach firmy Splash Data. To na tyle w 13 odcinku 8 gatek. Pamiętajcie odpowiedzi na pytanie, co trzeba zrobić, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Na odpowiedzi czekam do końca tego tygodnia, czyli już tylko dwa dni, a odpowiedzi możecie zamieszczać na Facebooku 8 oraz przesyłać bezpośrednio na maila 8. Najciekawsze znajdą się na antenie ośmiu gatek już w najbliższy poniedziałek. Dzięki za dzisiaj i miłego weekendu.